Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Dzień dobry kochani, początek nowego roku i takie pytanie, co zrobić, gdy uczucie wygasło, a przecież to, ta miłość jest w nas najważniejsza, o nią walczymy. Pani Halina Sitko coś na ten temat wie? Ja wiem, że miłość to nie jest uczucie tylko, uczuciem się zaczyna, ale to nie jest jedyne, co determinuje miłość. A I jeszcze drugi pan, to do, dobre, świetne wejście, pan Grzegorz Fedorczyk też coś tak. na ten temat opowie. Ta powiedział tak, starszy, puszczamy panią Halinę, dalszy wątek o uczuciach, gdy wygasają w nas. Gdy wygasają w nas, no uczucia nie zależą y, tylko od samych uczuć, tylko od okoliczności zewnętrznych, od tego, jakie mamy nastawienie, od tego, od na jakie mamy myśli. Uczucia generalnie to jest tylko informacja o nas i dla nas. Także nie jest to coś, y, za czym my mamy pójść, bo jest to jedyne, nie jesteśmy tylko uczuciem, jesteśmy czymś więcej niż uczucie, prawda, więc y, nasza cała postawa to jest y, coś, co nas determinuje. Dlatego uczucie uczucie jest y, po prostu tylko informacją i czymś, co, co, co y, y, jest przez chwilę, jest, potem nie ma, potem znowu się pojawia. Zależy od okoliczności, od myśli, od faktów. A skąd rzecz... pani o tym wie? A skąd ja o tym wiem? Tak. <laughs> I z doświadczenia, ale też dużo z teorii, ponieważ no, sporo na ten temat sobie czytałam, sporo no, też rozmawiałam z ludźmi, z profesjonalistami, i, i tak to faktycznie jest. Dobrze, panie Grzegorzu, to pierwsze wyjście takie podprowadzenie, świetnie nam idzie. To teraz pana podprowadzenie pod ten temat. Uczucie wygasło. To znaczy, I dlaczego? To znaczy, uczucie w zasadzie zakochania może wygasnąć, tak jak każde uczucie, ale miłość jest y, postawą wynikającą z konkretnej decyzji. Więc jeżeli, jeżeli uczucie zakochania wygasło, to jeszcze nie oznacza, że miłości nie ma w związku, bo właśnie y, ważna jest ta postawa konkretna o określonych cechach postawa y, małżonka do współmałżonka, czy, czy postawa do drugiej osoby, o, okazujemy miłość, na przykład rodziców do dzieci. Więc ja jestem też tak zwolennikiem zasady, że, że nie iść za głosem serca, tylko serce prowadzić we właściwym kierunku. A teraz po, po swoich doświadczeniach to jest taki mądry. Ja jestem ale, mądry po szkodzie, to, to, to. ale lepiej być mądrym po szkodzie niż yy, nie być mądrym po szkodzie. I, I teraz i oczywiście jeszcze kilka lat temu nie wiedziałbym nic na temat miłości, ale po tym jak przeszedłem, przechodzę kryzys małżeński i czytam na ten temat, między innymi bardzo dobrą książkę Mi Odwagę Kochać Kendricków, tam właśnie pokazuje się, czym jest miłość małżeńska i że to jest miłość, to nie jest emocja, nie jest uczucie, tylko to jest konkretna postawa, na przykład postawa cierpliwości, postawa łagodności, postawa życzliwości, postawa jest to, miłość, jest w ogóle, mówi się, że taka miłość małżeńska jest miłością bezwarunkową, czyli nie kocha się dlatego, że drugi kocha, że mnie ktoś obdarza miłością albo uczuciem, tylko dlatego, że podjąłem taką decyzję i jestem jej Wierny. Jestem jej wierny, pani Halina Sitko i pan Grzegorz Szwedorczuk-Mondrale. Oni są ze Wspólnoty Trudnych Małżeń Sychar. Będziemy stawiać na małżeństwa w tym sezonie, w ogóle w tym roku 2016. Po przerwie, co robić, żeby to zachować. Dobrze? Poczekajcie. Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Kochani, wracamy do tematu. Co zrobić, gdy uczucie wygasło w nas? A wydawało nam się, że to uczucie na początku między kobietą a mężczyzną to jest właśnie ta miłość. A to się wypala, gdzieś w, w, wymyka się nam spod kontroli i co potem robić? To drugie wyjście, recepta. Recepta pani Hanino, Ma pani jakąś receptę? Działanie, działanie. Uczucia idą za, za zachowaniem bardzo często, a nie, a nie odwrotnie. Nie trzeba iść za uczuciem, można prowadzić uczucia. Znam małżeństwo osobiście, które zawdzięcza swoją trwałość i powrót do miłości małżeńskiej takiej dziwnej sytuacji. Mianowicie, gdy wydawało im się, że małżeństwo już wygasło, uczucie wygasło, postanowili, że będą ze sobą tylko dlatego, że mieli kredyt do spłacenia i to akurat we frankach. Ach. I okazało się, tak. Okazało się, że ponieważ nie mogą póki co oddzielnie mieszkać, postanowili, że będą dla siebie mili, uprzejmi i że po prostu odłożą na bok wszelkiego rodzaju animozje. I tym sposobem idąc właśnie, zachowując się w sposób taki sympatyczny do siebie, taki grzeczny ze względu na dzieci, jak oni to określili, okazało się, że, że za tym poszły emocje, uczucia i na nowo się w sobie zakochali. Z tego pojawiło się kolejne dzieciątko. Miłość rozgorzała, poszli też na warsztaty dwunastu kroków ku wolności. Poznali siebie trochę lepiej, każdy siebie, tak? Nie, nie, nie drugą osobę, ale siebie, bo to jest też podstawa tego, żeby móc kochać, to trzeba najpierw poznać siebie i pokochać siebie, żeby móc dawać miłość komuś. Drugim. Pani Halino, takie prywatne pytanie. Pani się udało w końcu? pani y życiu, czy nie? Mnie się udało w moim życiu o tyle, że jestem mądrzejsza. Okej, okay, dobrze. To teraz facet niech kończy. Tra, ta, ta, ta. Pan Grzegorz Fedorczuk nadaje. Znaczy, no ja jestem też zdania tego, że nie ma co, znaczy tutaj, że nie ma co zmieniać związku, tylko dlatego, że wygasło uczucie. Uczucie idzie za, de, za postawą, za konkretną decyzją tego, żeby obdarzać drugą osobą miłością, obdarzać ją ciepłem i jeżeli tylko strony są otwarte na siebie, a przynajmniej jedna strona jest otwarta na drugą, obdarza tą miłością bezwarunkową, to zrodzi się też bliskość między nimi, intymność i z tego może się pojawić to właśnie uczucie zakochania, nowego zakochania w wieku 60. 40 lat, 44, 50, 65, przecież znane są przypadki, że osoby owdowiałe łączą się, właśnie chcą być z kimś blisko, chcą być z kimś uczuciowo bliskim, więc nie należy popadać tutaj w jakiś pesymizm, jakiś, że to jest koniec świata, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja w życiu chcę, czym się chcę kierować, jeżeli wartościami określonymi, to bardzo dobrze i po prostu, jak mówię, polecam książkę i Odwagę Kochać Kendricków, film Odporni, to jest właśnie przykład na to, jak może można odbudować yy, relacje, odbudować miłość między stronami. Dobrze, panie Grzegorze, jeszcze strona, bo państwo jesteście ze wspólnoty trudnych małżeństw. Sychar, jeśli ktoś z was chce dołączyć, czuje blusa tak zwanego i pomoc od nich bijąca, to strona? Strona yy, sychar.org albo sychar.info. Jest to strona mówiąca o, o sycharze, a druga jest strona... Yy, yy... O, zaciął się pan, zaciął się, starczy. Jeszcze na koniec refleksja, pamiętajcie, miłość i wszystko Wybaczy, jak w tej piosence do jutra. Jutro pociągniemy ten temat. Radio Plus Warszawa.